Już tradycją się stało, że czytam też wam wiersze, więc czas teraz na kącik poezji. A wiersze ci, dziś będą własnością poetki. Nawet nie wiem, czy dobrze wymówię jej godność, bo to pół Polka, pół Francuska. No Ale co tam, zawsze może mnie ktoś poprawić i będzie dobrze. Moc słowa. Posłuchaj szeptu swoich myśli, co w noc nie mogą szybko zasnąć. To w nich wędruje, chciałbyś, czyżby? Tu temat... Cicho chcesz przyklasnąć. I otworzyłeś scenę pragnień. Na niej już przestrzeń drzwi otwiera. Przez łąkę kwiatów polną ścieżką biegnie przed siebie między drzewa. Tam w leśnej ciszy ukojenie zawsze znajduje po dniach pracy. Nie mówisz więc? Czujesz nie wiem? Ty wiesz, moc słowa trwa wśród znaczeń. Już się uśmiechasz, patrząc w obraz, co myśl stworzyła w żywych barwach. Ukryjesz wszystko, nie na pokaz. Wartość ma swoją, nawet w żartach. Danuta Caprice lekła.